bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Borys 3K nawet nie pamiętam, który to już odcinek zaraz sprawdzę 12 e, pijam sobie poranną kawę więc godzina 11.33 jak sobie pomyślałem, że nagram, nagram podcast bo w zeszłym tygodniu nie było podcastu, to dzisiaj koniecznie musi być jakość będzie Średnio zadowalająca, bo mam położony po prostu po prostu sobie dyktafon na, na, na stole i sobie gadam bez żadnych tam mikrofonów czy, czy czegoś. Także po prostu chciałem coś powiedzieć, słuchajcie, bo generalnie to miałem napisać notkę na blogu, ale nie chce mi się pisać, wolę to powiedzieć. Podcast ma więcej, ma więcej... Odbiorców, tak bym to powiedział, niż mój blog, więc trafi to z pewnością do większej liczby osób. Słuchajcie, obserwuję znowu scenę polityczną. No, może dla kogoś teraz wyda się to dosyć nudne i wyłączy ten podcast, ok, rozumiem, ale chciałbym się trochę parę minut o polityce powiedzieć. Wiecie, że te podcasty są krótkie, także te kilka minut możecie wysłuchać, myślę. E zauważcie co się dzieje z polską sceną polityczną jakich e, mamy kandydatów na prezydenta, bo w tej sferze chcę się poruszać nie interesuje mnie na razie poczynanie Sejmu tylko to co będzie się działo na arenie prezydenckiej, czy też kandydatów na prezydenta e, decyzja o tym że pan Lech Kaczyński będzie, fu, pan Jarosław Kaczyński będzie startował e, bardzo mnie zdziwiła e, nie myślałem, że będzie aż tak drastyczna decyzja Spekulowało się że wycofa się z polityki tak akurat dla mnie było nocensowne i wiadomo od początku, że się nie wycofa ale na prezydenta myślałem, że startować nie będzie bardzo dziwna sytuacja e, mamy 22 dwóch bodajże kandydatów co jest dla mnie po prostu śmieszne Słuchajcie, tylu kandydatów na prezydenta to jest po prostu nonsens, yy, ponieważ yy, część elektoratu tych osób, bo powiedzmy sobie szczerze, yy, każdy kandydat na pewno będzie miał jakąś określoną liczbę głosów, bo nie będzie tak, że ktoś będzie miał zero tak głosów. Yy, mógłby oddać swój elektorat, nie wiem, osobie, która jest bliżej jego poglądów politycznych. Tak ja uważam, bo część nazwisk osób, które startują na prezydenta są mi w ogóle nieznane muszę sobie wyobrazić teraz jak ja mam wybierać kogoś kogo w ogóle nie znam z drugiej jednak strony e, czy ja znam pana Komorowskiego, czy znam pana Napieralskiego czy, pan, czy znam pana Kaczyńskiego czy z PESA lub chyba Pawlak startuje no nie nie znam ich osobiście tak? no ale z drugiej strony są poczynania czy to e, widoczne w internecie czy to widoczne w telewizji, czy to widoczne w prasie. Te osoby się udzielają jak, jako tako. Zresztą, co widać, co widać. Teraz jeszcze kampania jest przyciszona, powiedzmy sobie szczerze, ale już za chwilę to ruszy z pełnego kopyta. No i te osoby, które są znane, no wydaje mi się, że te osoby mają jakiekolwiek szanse. W batalii politycznej, o bo stanowisko prezydenta... Już nie chcę mówić o stołek prezydenta, bo, bo nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo. Stanowisko jest na pewno zdecydowanie lepsze. Według mnie istotnych jest trzech kandydatów. Co chyba jest logiczne, prawda? Czyli pan Komorowski, pan Kaczyński i pan Napieralski. Spekuluje się, że oczywiście w drugiej turze będzie tylko pan Komorowski, pan Kaczyński. Ja chciałbym zauważyć bo nawet ostatnio rozmawiałem tutaj z częścią osób z mojej rodziny, która notabene jest odmiennych poglądów politycznych niż ja. I znalazłem się w takim gnieździe szerszeni, bo ja popieram jedną z dwóch frakcji politycznych. Jeszcze nie wiem, na kogo pójdę zagłosować, albo to będzie SLD, albo PO. A część mojej rodziny, większa część jest za PiSem. I szczerze powiedziawszy, jakiekolwiek formy racjonalnego podejścia do, do polityki, czy też y, próba wytłumaczenia, jak PiS rządzi, bo PiS miał swoje 5 minut, nie oszukujmy się, zresztą każda z partii miała swoje 5 minut. No i PiS pokazał, y, PiS pokazał bardzo boleśnie, że współpracować nie potrafi, a jak współpracuje, to współpracuje z partiami, które są niedołężne. Ja cały czas przypominam osobom, które bardzo bardzo prężnie stoją za pis co się działo w polskiej edukacji, bo to jest sektor, który jako taką mnie interesuje, za czasów Pisu. Przecież nie można teraz powiedzieć, że LPR, tak, którym rządził pan Roman Giertych, no, był to, kurczę, nie wiem, jakiś e, odłam tej, tej frakcji rządzącej i, i on się nie zalicza do całego pisu Nie! To było jedno... Żeby teraz brzydko nie powiedzieć. Jedna wielka, ale powiedzmy, koalicja. Tak to nazwijmy. E, no i, i zobaczcie, co było. No jakieś, kurcze, gówniane amnestie. Po prostu wyjęte z palca. Te osoby mają maturę. To jest dla mnie po prostu śmieszne. Co, co gorsza, te osoby mogły startować na studia, co jest totalnie niedołężne. Jak osoba, która kurde nie zda matury może startować na studia? Wytłumaczcie mi to, bo ja tego cholera zrozumieć nie potrafię i nie zrozumiem nigdy. Jeżeli ktoś jest na tyle głupi, żeby nie zdać matury, to nie powinien w ogóle wejść do murów uczelni wyższej. Mówię o uczelniach państwowych. Uczelni państwowe, nie wiem jakie tam mają swoje zasady, jeżeli przyjmują to na własną odpowiedzialność, zresztą większość kierunków na... znaczy może nie większość, część kierunków na uczeniach niepaństwowych jest nieakredytowana przez państwową komisję akredytacyjną, więc mogą sobie robić co tam, że nie chcą. Ale kierunki, czy też uczelnie, które są akredytowane, czy to państwowe, czy niepaństwowe, no nie powinny w ogóle przyjmować stu, z takich uczniów, bo to jeszcze nie studenci, którzy nie mają matury. No, Wyobrażacie sobie taki, taką sytuację? Bo ja cholera nie. A to wszystko było za rządu wpisu. Powracać do tej durnej polityki jest po prostu nonsensowne. Przynajmniej dla mnie. Platforma Obywatelska za to miała teraz swój czas. Miała czas, w którym no kuźwa nie pokazała nic, nie oszukujmy się. Ja jakiś czas wyłączyłem się całkowicie z polityki, nie oglądałem tych poczynań, bo mnie normalnie cholera brała, jak to wszystko widziałem, jak premier stanął sobie kurde za ambonką i pięknie i cudownie recytował y, jakieś wyuzdane słówka, że on przeprasza, że jest wspaniale, że jest... No kurde, ja tu potrzebuję konkretnych działań w tej Polsce. Polska schodzi na psy. W Polsce jest coraz gorzej. Dlaczego młodzi ludzie poczynają coraz większą ekspansję na zachód? No jak, dlaczego? No pracy nie ma w Polsce. No cholera, ja przecież na blogu ostatnio pisałem. Były targi pracy, poszedłem sobie do, e, na te targi. Wystawiało się iluś pracodawców i większość Yy, większość słów, które słyszałem, to mam za wysokie wykształcenie. No do jasnej cholery, czy magister to jest za wysokie wykształcenie? Poza tym magistra jeszcze nie mam, będę miał za tam, nie wiem, dwa miesiące niecałe. Ale jest to dla mnie po prostu zastanawiające. W jakim kierunku dąży nasze państwo? Ja rozumiem, że jest bardzo dużo tak zwanych wykształciuchów, tak? Bardzo dużo osób, które pokończyły kierunki wyższe, ale y, ja nie chcę nikogo, słuchajcie, tutaj y, dzielić na kategorie lepsze czy gorsze, nie o to mi chodzi. Ale są kierunki, które, y, które są powiedzmy sobie, hmm, jakby to powiedzieć, y, kierunki humanistyczne są na coś innego nastawione. Kierunki humanistyczne, no, nie wiem jak to powiedzieć, no, ciężko znaleźć pracę po kierunku humanistycznym. Kierunek ścisły, typowo aplikacyjny, powinien mieć pracę, no może nie tyle ale no kurczę, na jakąś ułatwioną. Część osób zawsze porównuje moje studia do zarządzania. To jest totalny nonsens. Moje studia i mój tryb studiowania jest zupełnie inny. No, troszkę zjechałem z tematem. Ale chodzi mi o to, że w Polsce jednak praca powinna się znaleźć, a niekoniecznie... Polak, młody Polak, do 30 lat powinien wyjeżdżać za granicę. No bo po co? Wtedy państwo ma jakiś problem, że kształci za darmo yy, ludzi młodych, a oni po ukończeniu studiów wyjeżdżają? I to jest problem państwa? No jasna cholera, tak to jest problem, ale z tego względu, że nie ma pracy w Polsce. No bo nie oszukujmy się, osoba, która studiuje 5 lat, na jakimś ciężkim kierunku, nie będzie chciała cholera za 800 zł pracować w tej zakichanej Polsce. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Bo jest to jakiś duży problem. Przynajmniej ja tak uważam. No. Zawsze jak rozmawiamy o polityce, to mi się jakiś agresor uruchamia. Może nie powinienem rozmawiać o polityce, albo stworzyć całkowicie odrębny podcast o polityce. Wtedy mógłbym się troszkę wyżyć i swoje jakieś różne poglądy wypowiedzieć. Dobrze, do czego zmierzam, słuchajcie. Tak jak powiedziałem, albo Komorowski, albo Napieralski. Kaczyńskiego w ogóle nie biorę pod wzgląd. A zapomniałbym. Słuchajcie, co śmieszne, startuje Lepper. To jest po prostu dla mnie już <śmiech> rzecz, która jest nie do okiełznania, bo pan Lepper ma wyrok. Problem w tym, że pan Lepper ma wyrok nieprawomocny i w tym momencie może sobie startować gdzie tam tylko mu się żyw nie podoba. I ja jestem pewien, że będzie miał ileś procent poparcia. I to już jest bardzo bardzo niebezpieczne. Znaczy niebezpieczne nie dla kandydatów wiodących, bo im tam te parę procent co dostanie leper to wsioryba, nie? Ale tak naprawdę niebezpieczne dla jako tako Polski, no bo jak takie osoby startują na prezydenta, to kurczę, to za problem. Prób prezydencki to jest tam bodajże chyba 35 lat, o ile pamiętam włos miałem dawno. E, więc co? Za 11 lat zobaczycie, że Łukasz Lubiński startuje w wyborach prezydenckich. A co? A czemu nie? Jako bezpartyjny, powiedzmy. Ha! Będę miał swój program, zresztą który mam od dawna obmyślany i tak dalej, i tak dalej i wystartuję. Zagłosujecie? Nie. No więc właśnie. Po co tacy kandydaci jak pan Lepper? Słuchajcie, jeszcze ostatnia kwestia e, z, tą, z tą polityką pracy wiecie co, ja mam w ogóle tak od dawna wśród swoich znajomych uskuteczniam moją myśl na temat pracy bo jak wiecie, dużo osób pracuje już w wieku emerytalnym jest to jest to, nie jest to ok jakby to można było rozwiązać no, można byłoby rozwiązać wyrzucić wszystkich na emeryturę ale nie emeryturę 800 zł tylko emeryturę godną za którą można normalnie żyć. I w tym momencie zwolnić miejsca pracy dla młodych ludzi. Można, można. Czemu się tak nie robi? Bo się kuźwa prywatyzuje wszystko. Za chwilę będziemy mieli sprywatyzowane szpitale. I co? I trzeba będzie kurde płacić, żeby pójść sobie do lekarza pierwszego kontaktu. Jest to normalne? No sądzę, że nie. Bo jednak szpital jest miejscem, czy też lekarz, który ma kurde leczyć, a nie cholera zbierać pieniądze jak biznesmen, tak? Od tego są prywatne praktyki lekarskie, od tego są prywatne gabinety stomatologiczne. No jeżeli ktoś chce mieć w trybie, powiedzmy, ekspresowym, czy też potrzebuje e, e, potrzebuje to leczenie, no to idzie sobie do, do prywatnego specjalisty. Z drugiej jednak strony, słuchajcie, problem jest taki, że jakiś czas temu miałem leczenie kanałowe zębów dwóch. No i co? I poszedłem do stomatologa i on mi powiedział, że on mi tutaj coś z nim zrobi doraźnie, a podał mi swoją wizytówkę. Tutaj mam się zgłosić do niego do praktyki e, prywatnej, bo w Funduszu Zdrowia do 18 roku życia leczy się takie zęby. Że co? Ja jestem z góry nastawiony na to, że muszę iść prywatnie się leczyć. Czy to jest normalne? Żeby tak naprawdę leczenie endodontyczne, które jest leczeniem jakimś tam no podstawowym, powiedzmy, może jest to raczej nie specjalistyczne, ale z zakresu, wydaje mi się, jako takiego podstawowego, nie mogło być yy, w tym, w ujęciu yy, Funduszu Zdrowia, czy jak to tam się teraz nazywa, Narodowy Fundusz Zdrowia, powiem. No paranoja! I w takim układzie, ja, osoba yy, mało zamożna, musiałem wyłożyć 1000 zł, żeby wyleczyć sobie dwa zęby. No kurde! że to jest nienormalne? Dlaczego polityka państwa nie może się zmienić w ten sposób? Żeby człowiek mógł się leczyć za darmo. Przecież cholera płacimy ubezpieczenia, jakieś składki zdrowotne z rzutu, tutu. I gdzie to kurde idzie? Do kieszeni pieprzonych urzędników, czy też biurokratów, którzy siedzą za tymi stołkami. Tak jest problem naszego państwa. Dobra. Ja kończę, bo się troszkę uniosłem. I jeżeli macie wybierać, jeżeli macie wybierać, Sensownie, to naprawdę zastanówcie się pomiędzy dwoma kandydatami, czyli panem Komorowskim i panem Napieralskim. Nie wierzcie innych kandydatów w ogóle pod skląd. To jest moje prywatne zdanie i to mówiłem ja, Łukasz Lubiński. Do usłyszenia w podcaście kolejnym Borys 3 Jeszcze tylko mogę powiedzieć, że podcast zmieni prawdopodobnie nazwę i miejsce, bo WordPress jest zbytnio ułomny. Wordpress komu oczywiście, bo nie jako taki WordPress na ten i przeniosę to na blogera i wtedy podepnę pod swoją domenę www.łukaszpubiński.com e, ten podcast, więc będzie taka drobna zmiana. Dlatego też wprowadzam te zmiany powiedzmy tak e, powoli, żeby to było bezbolesne. Teraz zmieniłem do RSS-a. Widziałem, że część osób już go zasubskrybowała. Na dzień wczorajszy to było 10 subskrybentów. Na dzień dzisiejszy a, pewnie to nie, nie, nie zmieniło się to, ale jeszcze sprawdzę, żeby wam powiedzieć. 8. No, to, dwóch, to dwie osoby usunęły. Dobra, nieważne. E, jakbyście chcieli, to zmieńcie sobie. Aha, nie, to jest, ja spojrzałem wtedy na mój blog, przepraszam bardzo. To 8 osób od wczoraj. E, zmieńcie sobie tego resesa, później tam jeszcze podam informację, że zmieniła się strona, bo tutaj nie mogę niestety część rzeczy zrobić, które chciałbym na podcaście. No i dupa po prostu blada. Także Boryka to jest na razie doraźny adres. Ja myślę, że za tydzień być może góra, za dwa będzie zmieniony. E, także trzymajcie się, słuchajcie. Nie wiem jak w przyszłym tygodniu będzie z podcastem. E, prawdopodobnie będzie ciężko, bo jadę na konferencję. Ta konferencja jest.. Myślę, że nawet, nie wiem, od 30 na pewno. do czwartego bodajże. 4 to jest wtorek, więc na pewno nie będzie. Wtorek podcastu Albo nagram go w jakimś późniejszym, później, późniejszym dniu tego tygodnia Albo bo w ogóle Znowu za dwa tygodnie będzie Nie wiem dokładnie jak to rozwiążę macie, macie RSS tylko Obserwujcie Czy też obserwujcie strony I trzymajcie się, życzę wam Miłego dnia Tego i następnego Miłej zdecydowanie y, Jeszcze majówki Bo majówko się zbiera żeby była jakaś ładna pogoda, nie taka podpisałem, jak jest w tej chwili za okno. I trzymajcie się. Mówi Łukasz Lubiński, podcast Borys Trzyka.